wysokich lotów, czyli audycja o lotnictwie. Tomasz słodki, witam Państwa. Marek Szufa jest w naszym studiu, pilot Boeingów. Witam Pana. Dzień dobry Państwu. Boeingów, ale także samolotów akrobacyjnych. Jak to jest, że się wykonuje takie akrobacje? Tak jak Pan powiedział, jestem pilotem przede wszystkim komunikacyjnym, chociaż powiedziałbym może nawet, że przede wszystkim akrobacyjnym, bo akrobacja jak gdyby, no, jest moją pasją życiową. Ja już od najmłodszych lat swoich pierwszych kroków w ogóle w lataniu, kiedy zacząłem do dopiero latać na takim szkolnym szybowcu Czapla to pamiętam, że instruktor już wtedy mnie ciągle karcił, że za głębokie przechylenia w zakręcie robię, że to za gwałtownie robię, że to trzeba robić delikatniej i spokojniej, a mnie to po prostu strasznie pociągało. No i tak mi to zostało, że, że, że zaraz po tym szkoleniu szybowcowym, dosłownie 3 lata po, po zaczęciu latania na szybowcach, 3 lata później zacząłem latać na samolotach i właśnie poszedłem od razu w tą akrobację, która pasjonowała mnie zawsze od samego początku. A ma Pan jakiś popisowy swój numer? A mam parę takich figur, które, które wykonuję tylko ja i które ja wymyśliłem, natomiast yy, wymyśliłem je, nawiasem mówiąc, latając modelami najpierw. Najpierw ja zacząłem yy, wykonać modelem, a potem dopiero przeniosłem na samolot i, i zaczęło to wychodzić fajnie. I, I do tej pory jest no dwie, trzy, cztery takie figury, które, które tylko robię ja na samolocie. Samoloty akrobacyjne są specjalnie konstruowane i liczone na, na właśnie wytrzymywanie takich dużych przyciążeń. Takim no, najlepszym samolotem akrobacyjnym u nas w Polsce to jest Extra 300, która jest dopuszczana do akrobacji, właśnie tej wyczynowej, i do przeciążeń plus minus 10G. Ja latam swoim takim samolocikiem dwupłatem Skyboltem, który jest amerykańskim samolotem z kolei, zbudowanym w Stanach. Ja go przypiozłem w zeszłym roku. Zaczęłem tutaj latać w Polsce. No i on jest, ma mieszaną konstrukcję z kolei, bo ma kadłub ze stalowych rur, natomiast skrzydła ma drewniane i on ma ograniczone przeciążenia do plus 6 i do minus 4,5. Plus 6 i minus 4,5 to brzmi groźnie. Ja przyznam się, że kiedy byłem w wesołym miasteczku w Chorzowie, to była tam taka karuzela, która jechała bardzo szybko i miała przeciążenie 3G. Mhm. A, I wtedy wszedłem z niej i po prostu dwa dni się czułem fatalnie. A jak dochodzi do takich ogromnych przeciążeń, jak pan to znosi? Tutaj przecież trzeba cały czas myśleć, koordynować, yy, sterować i tak dalej. Akrobacja to nie jest coś, co można wskoczyć jednego dnia i ją po prostu wykonywać. To jest proces cały, który trwa kilka lat. Ja jak powiedziałem no, w 1974 roku zaczęłam latać na samolotach i dochodzenie do poziomu właśnie akrobacji wyczynowej to trwa troszkę. To nawet gdyby się udało komuś, miałby powiedzmy samolot, pieniążki instruktora i mógłby to zrobić w ciągu powiedzmy dwóch miesięcy, cały program taki, to i tak organizmu do, do, do tych przeciążeń, do tych gwałtownych zmian pozycji by nie przyzwyczaił. A czy jeśli lata pan takim samolotem akrobacyjnym to potrzebna jest maska tlenowa? Nie, nie, Maska nawet. Jest niepotrzebna, bo to się lata nisko. Przecież akrobacje, które zgodnie z przepisami taki przeciętny pilot może wykonywać akrobację na samolocie, to jest od, od 1200 do 500 metrów. Potem może być obniżona do 300 metrów, a, a kilku ludzi w Polsce ma do 100 metrów zgodę od Ministerstwa e, Lotnictwa. Więc to jest przedział wysokości, na których to zupełnie jest niepotrzebne. Jedyny aspekt jaki, jaki tu wchodzi powiedzmy w sensie wyposażenia pilota to mógłby być ubiór kompensacyjny, w sensie przeciążeń właśnie. Też to byłoby za dużo wszystkiego, bo samolot byłby dużo cięższy, samolot, pilot byłby ograniczony bardziej przy tych wszystkich gwałtownych figurach, które się wykonuje, to by to hamowało ruchy. W związku z czym latamy po prostu w zwykłych kombinezonach albo koszulkach wręcz. I po prostu musimy się nauczyć znosić te przeciążenia. Piloci wojskowi, którzy też doznają tych przeciążeń, mają właśnie takie kompensacyjne kombinezony, których, do których pompowane jest powietrze i uciskane są przede wszystkim dolne części ciała, nogi, brzuch, po to, żeby krew, która przy tych dodatnich przeciążeniach odpływa z górnej części ciała, a przede wszystkim z mózgu, powodując częściową utratę wzroku i świadomości. Żeby to nie następowało, to Właśnie piloci wojskowi radzą sobie tymi urządzeniami, tymi kombinacjami kompensacyjnymi. Natomiast no, pilot cywilny musi sobie radzić sam z tym wszystkim. Dziękuję bardzo. Marek Szufa, pilot Boeingów i pilot akrobacyjny był moimi Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Audycja powstaje przy współpracy Aeroklubu Krainy Jezior, organizatora festynu lotniczego Mazury.